Zero. Toczyło się po drodze. Z drogi, gdy ja przechodzę. Ja jestem sto tysięcy, a może jeszcze więcej. Folgując swej naturze wołało. Jestem duże. Pyszniło się przed światem, że takie jest pękate. Mówili wszyscy z cicha. Ma brzuch. A brzuch to pycha I później się dopiero spostrzegli, że to zero